Cześć, słuchacie audycji Gra Warta Świeczki Przegrywnik, czyli pierwszej z takich małych audycji, które mają być przerywnikami między odcinkami tego dużego cyklu, gdzie mamy duży odcinek na temat jakiś ogólnoplanszówkowy i potem duży odcinek o konkretnej grze. Będą mówić dla Was... I Paweł Kajak. No i właśnie, dlaczego te połówkowe odcinki Przegrywniki w ogóle będziemy nagrywać? Żeby nie być spra sprawy... No właśnie, sprawy. Tak, to <laughs> też, natomiast chyba ważniejsze jest to, że jest dużo takich małych tematów, z których ciężko jest gdzieś nam zrobić duży odcinek. I gadać przez 45 minut, jak to czasem nam się zdarza, a to są wciąż ciekawe tematy, o których warto sobie gdzieś tam porozmawiać, albo jakieś takie chwilowe, gorące nowości, czy jakieś takie rzeczy, które gdzieś poruszają społeczność planszówkową. Albo tematy, które wcale nie są aż takie ciekawe, ale po prostu chcielibyśmy o nich pogadać. Tak, albo też w myśl zasady nie znam się, to się wypowiem. Też czasem tak lubimy, nie? jak się nie będziemy znamy, się to, wypowiadać. Się, to by się wypowiedzieć na jakiś temat. No i też, jeżeli kiedyś pojawią się jakieś pytania, to właśnie w tych przegrywnikach będziemy na nie odpowiadać. Chyba, że podpasują z tematem. Chyba, że podpasują z konkretnym tematem, ale no tak jak mówię, tak, przegrywniki to mają być tak jak mamy gry filery między takimi dużymi tytułami, no to właśnie między tymi dużymi no, odcinkami nieparzystymi dla jakiegoś tematu ogólnoplanszówkowego. Będziemy i, filerować. Tak, będziemy filerować między tymi e, parzystymi. To też nie jest powiedziane, że zawsze będzie odcinek połówkowy e, nagrany, tak? To, trochę jak nam się zachce. To, to trochę tak jak z filerami, że nie między każdymi dużymi grami gramy w jakiegoś filera, tak samo tutaj. Jak będzie jakiś taki właśnie ciekawy, mały temat albo coś ciekawego się będzie działo, o czym będziemy chcieli sobie porozmawiać, to będziemy takiego przegrywnika nagrywali... No to jest też kwestia tego, że jakby w całym tym schemacie, którego się trzymamy przydało się, by się nam trochę spontaniczności. Tak, I nagrywania od tak. czasu do czasu. Zresztą już tak przeciągając ten wstęp i opowiadając jak to się u nas tutaj w tej grze Wartej świeczki wszystko dzieje. No mamy teraz taką sytuację, że na przykład były święta, potem był, była majówka Jej. i gdzieś nam tam uciekają, że tak powiem tematy i możliwości, żeby się spotkać i na przykład teraz blokuje nas odcinek o konkretnej grze, bo już się w Słyszeliśmy w ten schemat, nieparzysto-parzysty, no ale właśnie, żeby sobie porozmawiać i żeby też coś dla Was nagrać, mam nadzieję, że ciekawego, no właśnie pomyśleliśmy, że te połówki można gdzieś tam tak poza schematem, ale wciąż w tym schemacie powpychać. No i właśnie, ponieważ mamy tematy, które są ciekawe z ostatniego czasu, no to może zacznijmy. Rebranding Rebela. Ja bym zaczęła od tego, bo to jest takie... Wydarzenie? Nie, nie, wydarzenie. No też... Rzecz, która y, była bardzo mocno promowana przez Rebela samego y, i już od dawna się pojawiały takie tajemnicze posty o tym, że. Będzie tak, się działo. Będzie się działo, natomiast nic się długo nie działo. I wszyscy czekali. Tak, tak naprawdę chyba w tej chwili jeszcze ciężko jest powiedzieć, co za tym rebrandingiem stoi. Bo oprócz tego, że zmieniło się logo, że Rebel wypuścił swoją linię koszulek. No Chyba to... strona internetowa jest inna, wydawnictwa. Okej, okay, ale... Sklepu jest ta sama, nie? Tak, tak. Ale no wciąż jakby nie mamy jakby z perspektywy użytkownika, czy z perspektywy gracza, jakiejś takiej wielkiej zmiany dla nas. Jeszcze tak naprawdę do nas ten rebranding jakoś mocno nie dotknął. Nie wiem, ale y, wydaje mi się, że to nie jest tak, że ten rebranding zwykle po, pociąga ze sobą takie jakieś zmiany, które faktycznie jakby tak czynnie wpływają na ciebie jako na odbiorcę. To jest bardziej chyba kwestia tego, jak odbieramy tą firmę teraz. Może trochę inaczej, nie wiem, ja, mi się to do końca jakoś nie zmieniło. Ja też szczerze mówiąc nie odczułem tutaj jakichś wielkich zawirowań i wielkich zmian wizerunkowych, no oprócz tego logo. Podoba Ci się nowy logotyp Rebela w stosunku do starego? Kłócą się we mnie takie dwie myśli, bo jedna mówi mi, że super, bo jest takie bardzo estetyczne. Ja też nie jestem do końca pewna, co jest właściwym logo, czy to jest to samo R? czy cały rebel, cały napis no powiedzmy, że cały napis, tak? Tak jak było całe logo rebelowe z tym takim puzzlem mhm. wcześniej, no tak teraz mamy taki inny napis trochę z innymi literkami. Podoba mi się to, że jest taki monochromatyczny, jest taki mhm. bardzo y, czysty. Często używam tego słowa w odniesieniu do jakichś graficznych rzeczy, zauważyłam. Często tak używasz mówiłam. słowa astetyczne, a monochromatyczny to pierwszy raz słyszę. Ale nie, czyste. Aha, czyste, okay. To jest y, Tak, jest bardzo czyste to logo. Przez to, że no, to są tylko te, te dwa kolory. E, natomiast literka, literka R e, wygląda trochę jak smutny, pochylony pan i to mnie zasmuca. Aha, ja myślałem, że i z którego kropka spadła. I że to już nie jest A taka to też kropka. Trochę, no. Ale bo to jest taki R z takim wiesz, brzuszkiem. Jakby takim Może być. Ja powiem tak. No, szczerze mówiąc niewiele mi robi ta zmiana logo. <laughs> tak jak e, portal zmieniał swego czasu logo z tego takiego powiedzmy ostrego z ostrymi krawędziami czerwono-czarnego czy czarno-czerwonego na no, jakieś takie z motywami pomarańczowymi, bardziej przyjazne takie oko, jakby które portal puszcza do graczy no to tam chyba taki odbiór był dosyć szorstki i była wielka taka dyskusja, czy tak trzeba robić, czy nie. No ja tylko miałem nadzieję, że w grach swoich portal nie straci powiedzmy tej ostrej krawędzi. E, no póki co chyba, chyba nie ma na co narzekać. E, natomiast, no cóż, czy logo tak naprawdę wiele zmienia? Chyba nie do końca, no. Widzisz, bo mi się wydaje, że to nie zmienia zbyt wiele dla Ludzi, którzy faktycznie znają to logo i gdzieś tam się interesują grami. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia trafiania do innych ludzi. W sensie, że do nowych graczy. Być może. Tak sobie jeszcze myślę, że wracając trochę do portalu, tam to oryginalne logo z tego, co mi się wydaje, miało symbolizować oko Molocha i jakby odejście od niego, całkiem dobrze się wpisuje też w to, że portal jakby tą linię Neurosimy hex przestał traktować, czy w ogóle świat Neurosimy przestał traktować jako takie swoje flagowe uniwersum. No więc może Rebel tutaj też chce, może pewne produkty gdzieś tam Upchnąć. upchnąć swoje na nowe na boku coś gdzieś schować, nie wiem e, tak naprawdę tak ciężko mi powiedzieć z czym miałbym kojarzyć konkretnie Rebela z jakimi produkcjami no ale no, no, zostawmy może no. wydarza się rebranding, może on będzie miał jakieś szersze skutki e, póki co mamy nowe logo, tak jak powiedziałem Rebel też wziął się za produkcję własnej linii koszulek do gier, więc zobaczymy czy będą jakieś kolejne kroki takie istotne dla graczy wspomnieliśmy zmianę loga portalu, to teraz przejdźmy do tego tematu portalowego, aktualnego, czyli to, że wydawnictwo Portal Games oficjalnie ogłosiło, że nie będzie dalej rozwijać trzech ze swoich gier, w tym, można powiedzieć, na jednej serii Tezeusz, bo tam do Tezeusza mieliśmy dwa dodatki wydane. Natomiast, no w tej chwili już wiemy, że ani Tezeusza, ani Pośród Gwiazd, ani Dziedzictwa portal nie będzie dodrukowywał. I nie będzie kolejnych dodatków, co za tym idzie. Jest strasznie spontna teraz, że nie kupiłam dziedzictwa, jak je znalazłam nagramę w jakiejś takiej super dobrej cenie. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłam. Mogłam to zrobić. No ale jeszcze przez jakiś czas no, będzie myślę, kupić, że ja. te gry będzie można dostać. Z Tezeuszem może być problem, bo już nawet jak się gdzieś chcieliśmy zebrać do nagrania audycji do, o Tezeuszu, to jego dostępność była na tyle ograniczona, że stwierdziliśmy, że chyba nie ma sensu mówić o grze, której absolutnie nie będzie się dało dostać już za jakiś czas, jeżeli nie będzie do druku, a tymczasem do druku faktycznie nie będzie, więc to jakby nam spadło z listy. Pośród gwiazd to mnie jakoś szczególnie nie szokuje, portal miał powiedzmy małe problemy z wydaniem dodatków, w sensie tam była akcja na wspieram mm. to, która no nie była jakimś kolosalnym sukcesem. To nie jest gra, która z portalu wyszła jako taka. To była licencja, więc no to nie jest jakieś gigantyczne zaskoczenie dla mnie. No i dziedzictwo. Ja się cieszę, że został wydany jeden dodatek do dziedzictwa, który pewne rzeczy tam rozwiązuje. Konkretnie problem kart, komplikacji przy porodzie. Mm -hmm. Przez to ta gra wydaje mi się, że jest teraz... Przystępniejsza, trochę przyjaźniejsza. przyjaźniejsza. E, natomiast, no, kurczę, może to też nie jest takie złe, że jakby wydawnictwo pozostawia pewne produkty e, takimi, jakie były i po prostu idzie dalej, już nie ciągnie. A tak, za sobą w sumie, pewnych, ile można dodrukowywać pewnych e, historii. No tym bardziej, że każdy dodruk. E, no, musi mieć konkretny nakład, a potem jeżeli te gry mają zalegać się w magazynach, to chyba lepiej, żeby te środki zostały przeznaczone na nowe produkcje, lepsze produkcje i tak dalej. Szkoda tego Tezeusza, bo to jest gra, która wydaje mi się mogła być takim tytułem, który skonkurowałby z Neuroshimą Hex. Może no, nie z zdetronizował. Gra mojego ulubieńca. Tak, no zresztą tak jak Neuroshima, ale no Tezeusza szkoda, że on się faktycznie jakoś tak szerzej nie przyjął. A to, to była gra, którą ja bardzo polubiłem od początku, bo kiedy wchodziłem w świat gier planszowych, to Neuroshima Hex już była takim hitem i ludzie w to grali i było kilka do, dodatkowych armii, więc żeby w ogóle wejść w Neurosimę i już te, że tak powiem, pierwsze symptomy kolekcjonerstwa się u mnie przejawiały, no to trzeba by było wydać majątek na wszystkie dodatki. No a Tezeusz był jakby czymś podobnym, w założeniu, czyli grą taką frakcyjną mocno, mhm. a jednocześnie no, był czymś zupełnie nowym. No ale cóż. Mi się wydaje, że to jest też tak, że te założyć jest dosyć trudną grą, jeżeli jest trudno się w nią... To... Ja nie wiem, to jest taka obiegowa opinia, że on ale jest Ale ja, ja miałam e, problem z tym, żeby w, w, zaczaić, o co chodzi. Wydaje mi się też, że Tezeusz już troszkę... E, Został tak porzucony marketingowo, że to nie była gra jakoś szalenie promowana przez portal, i że no, taki los go spotkał, bo. Po prostu tutaj portal w pewnym momencie chyba odpuścił, ale o to ciężko w tym momencie no, tak naprawdę e, jakieś tam snuć teorie, dlaczego tak stało się tak, a nie inaczej. Zresztą polecam zajrzeć się na forum planszówkowe, zobaczyć sobie, jak teraz nagle rozgorzała dyskusja na temat Tezeusza e, i ile to głosów się pojawia za tą decyzją e, portalu, a ile przeciw, więc no tam, powiem tak, gorąco bywa momentami. Dobrze, temat kolejny. Patronite i Piotrek Piechowiak. Tak, z kanału czy z bloga Granie w Chmurach ruszył ze swoim profilem w serwisie Patronite, gdzie zbiera fundusze czy zbiera patronów, którzy będą mm -hmm. go wspierać w jego pracy recenzencko, myślę, że można powiedzieć, popularyzatorskiej. I jak tobie się taki pomysł podoba, że planszówkowy recenzent czy w ogóle osoba z planszówkowego świata sięga po, po taką formę finansowania czy taką formę wsparcia przez fanów? Ja y generalnie uważam, że Patronite jest bardzo fajną inicjatywą pod tym względem, że jest trochę jak wspieram to, ale bardziej regularne. To znaczy, że ktoś y docenia gdzieś tam to, co robisz i... Yy, chcę Ci pomóc w tym, żeby się realizować dalej. Niekoniecznie przeznaczając jakieś środki nie wiadomo jakie na konkretny cel, mhm. tak? Czyli yy, tu nie chodzi o to, żeby ktoś mógł yy, nie wiem, kupić sobie coś, wydać coś tak, takiego dużego, bo to nie są pieniądze, które przychodzą naraz w dużej ilości. Tylko to jest jakby takie dorzucanie się komuś do tego, co robi, tak? Mhm. Takie z, zrzuta na recenzję i wydaje mi się, że to jest fajne i ja jestem pod wrażeniem przede wszystkim tego, jaką kwotę udało mu się zebrać bardzo szybko tak, jak, jakby jako udeklarowaną kwotę, tak? Bo to mhm. jest tak, że każdy tam deklaruje, że co miesiąc na przykład będzie wpłacał tyle, albo jednorazowo wesprze. Natomiast no z tego, co kojarzę, to tam już 200 zł albo ponad 200 zł. No na 250, miesiąc. Bo 250, jak dzisiaj patrzyłem. Na miesiąc, no właśnie. Już udało mu się, powiedzmy, pozyskać. I to jest bardzo ciekawe, bo wcześniej swoich sił na patronajcie próbował Łukasz Woźniak. No i to poszło mu słabo. W sensie ten jego profil cały czas tam istnieje. Z tego, co mi się wydaje, tam w w okolicach 100 zł, może nawet niecałe 100 zł, a, a jednak Łukasz Woźniak jest dłużej na tej scenie planszówkowej, obecny. I ma, dużo... i ma więcej subskrybentów, no. więc no to jest, myślę, że też wielka radość dla Piotrka, że akurat w tak krótkim czasie udało mu się zdobyć tak duże poparcie, tak to nazwijmy. I też... Jeśli chodzi o samą ideę Patronite'a w kontekście właśnie wspierania recenzentów planszówkowych, wydaje mi się, że to jest taka bardzo wygodna forma na poradzenie sobie z jakimiś takimi zarzutami bycia finansowanym przez wydawców. Mm -hmm. Bo tak naprawdę pieniądze w tej chwili przychodzą od, od tak, widzów. tak, od... tak? No, od I widzę. zawsze można powiedzieć, że nie potrzebuję dostawać pieniędzy od wydawców, bo fani mi je dają tak? mm -hmm. na moją pracę. I myślę, że to jest że pod tym względem to jest naprawdę wygodne. Znaczy mi się wydaje, że w ogóle y, też chodzi o to, że takie rzeczy, które y, robi na przykład Piotrek Piechowiak, tak? czyli recenzje, nagrywanie gdzieś tam, on mówi o podcaście i... Tak, no to, to YouTube, ma być. Tak? I tak Mam. dalej. No to, y, to są rzeczy, które są gdzieś tam czasochłonne i y, wydaje mi się, że to jest y, super, że jest sposób, w jaki ktoś może zostać za to wynagrodzony, bo to jest coś, nad czym trzeba faktycznie, no wiesz, bo montujesz tę mhm. audycję, tak? No siadasz i sobie robisz to dla siebie, ale tutaj masz jakiś tam sposób na, na dofinansowanie tego i to jakby wynagrodzenie za to, co no tak, tym bardziej, że to, co Piotr tam pisze o, o tym, na co chce przeznaczyć te pieniądze, czyli chociażby licencje na programy, no dobre programy do edycji dźwięku, bo, bo z tym akurat ja mam styczność, no troszkę kosztują. Można znaleźć dobry program do edycji dźwięku w rozsądnej cenie, no ale wciąż trzeba te pieniądze wydać i trzeba je skądś wziąć. Można sięgnąć do własnej kieszeni, no ale jeżeli jest się na tyle rozpoznawalnym i na tyle ta praca jest doceniana, że fani tutaj są skłonni to wesprzeć, no to dlaczego by nie skorzystać. Taka inna rzecz, która dotyczy Patronite, tak z mojej perspektywy, ja na przykład bałbym się w coś takiego pójść zresztą. Jeden z naszych słuchaczy kiedyś nas pytał, czy nie planujemy wejścia na Patronite. Ja mam tak, że dla mnie założenie profilu tam, to by było w taką wejście w taką relację finansową z odbiorcą i pozwolenie na to, że ten odbiorca, który jednocześnie finansuje częściowo produkcję, stanąłby w takiej pozycji, kiedy może ode mnie czegoś konkretnego wymagać za te pieniądze. Nie chcesz się uwiązywać. Dokładnie. W tej chwili mamy jakby taką sytuację, że w zasadzie dowolnego dnia możemy powiedzieć OK, ponagrywaliśmy sobie, pogadaliśmy, popisaliśmy trochę tekstów i wystarczy nam. Mm -hmm. I, I żegnamy się ze wszystkimi. Natomiast no, w momencie, kiedy pojawiają się pieniądze z zewnątrz, no to już jest ciężko tak powiedzieć, w sensie ciężko jest wyznaczyć taki moment, że ok, to dotąd było powiedzmy zapłacone, i dziękujemy. W sensie, no, dla mnie to by było szalenie ciężkie, natomiast no, być może to właśnie też świadczy na korzyść, jakby, przyszłości grania w chmurach. Że, no tak, no to jest, jest, jest już to jakieś jest zobowiązanie. Zobowiązanie konkretne i to finansowe, które no, jest tym konkretniejsze. Tak, no bo pieniądze, choćby było to te 5 czy 10 złotych na miesiąc od kogoś, myślę, że rodzą coś takiego bardzo poważnego. W no to relacji już... odbiorca-twórca. No wygodniej jest na wspieram to. Nie? Więc... No tak, bo na wspieram to też można ufundować jakby nagrody, tak jak mm -hmm. BoardTime zrobił, że nagrody to były gry, a pieniądze na wsparcie serwisu, no to serwis sobie jakoś tam gospodaruje. Natomiast no, ty w nagrodę dostajesz to, to, co było w kampanii wyszczególnione tutaj, no to jest ewidentnie na rozwój i te progi jakby są faktycznie rozwojowe. To jest bardzo ciekawe, co Piotrek chce zrobić. Takim najbliższym chyba jeszcze w tej chwili nieufundowanym jest podcast z dwoma recenzentami. Mhm. Nie wiadomo z kim jeszcze w tej chwili. Jestem bardzo ciekaw, kto tam, kto tam będzie. A Może to ja. I właśnie w tym momencie może się tak zdarzyć, że prawda, pewnego dnia powiemy, no, sorry, kończymy, bo Ola uciekła. Tak może być. Tam płacą. Tam płacą. Także tak. Na pewno ciekawa inicjatywa, czy ciekawy krok. Będziemy obserwować. będziemy obserwować i będziemy śledzić i też zachęcamy do tego, żeby zajrzeć gdzieś tam we wpisie te do tego odcinka. Na pewno link będzie. W sumie jak jesteśmy przy takim finansowaniu społecznościowym, to mamy Starne. wspieram to wyścig odkrywców. Gra, co do której ja nie miałem żadnych oczekiwań której nawet jakoś gdzieś tam nie, nie śledziłem tego, że ma być wydana. A jak się pojawiła, to tak stwierdziłem, rodzinna gra w klimacie Indiana Jonesa i no po prostu sobie wsparłem. I w, w tej chwili już się ufundowało, także pora czekać na jakieś tam stretch gole. Ale, no nie wiem, to była taka jedna z, jeden z tych zakupów zupełnie nieprzemyślanych, ale... tak. Jak potem przeczytałem recenzję, to stwierdziłem, że okej, okay, no tam, że tak powiem, znalazły się jakieś takie teksty, że no zaawansowani gracze to chyba nie do końca będą się tutaj <laughs> odnajdować, czy to nie do końca będzie to, czego szukali. Ja szczerze mówiąc, tak myślę, że to właśnie może być to, czego szukam, czyli taka gra przygodowa, w którą będę mógł sobie zagrać właśnie z jakimiś graczami, takimi rodzinnymi innymi, czy bardzo początkującymi, więc e, no, póki co jestem zadowolony. Zobaczymy, co będzie, jak się już gra pojawi w domu. To, co jeszcze gdzieś tam się pojawia w sieci, to Lords of Hellas. Mhm. Mm Nowa e... gra Adama Kwapińskiego. Tak, która e, jest e, bardzo mocno promowana. E, gdzieś tam I na forum, i na grupie gry branżowe na Facebooku na przykład. No, i ma dużo figurek. Dużych. Tak, za wydanie tego tytułu ma odpowiadać e, Awaken Realms, czyli to samo studio, które odpowiada za e, This War of Mine Michała Oracza, więc no, figurki mu muszą być, bo to jest też e, podmiot, który słynie z figurek i który sprzedaje figurki e, za niebotyczne kwoty. Różne tam smoki i takie inne. Także pewnie cena e, Lords of Hellas e, nie będzie od odpowiadała typowym kwotom, które nosimy w portfelu. Tak, tak myślę. Czy ja pewnie sobie nie kupię. Tak jak powiedziałeś, że ta gra jest dosyć mocno promowana. Ja mam wrażenie, że to ma być taki marketing szeptany. Adam Chwepiński jeszcze chyba nic konkretnego o tej grze nie powiedział, natomiast tam na forum tutaj ktoś coś szepnie, na grupie ktoś coś krzyknie i tak, tak się ten temat gdzieś tam nakręca. Jest bardzo dużo postów, które sugerują, że e, gra jest promowana po koleżeńsku. Tak. Ale nie wiem, ja widziałam dużo zdjęć dużych figurek, które wyglądają bardzo ładnie. My też tutaj taki trochę marketing szeptany zrobiliśmy, wspominając o tej grze. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Także będzie to gra w klimatach starożytnej Grecji, ale z jakimiś futurystycznymi bogami. Takim, tak, bo tam się takim okazuje... denikenem trochę trąci. Tam się okazuje, że, że ci bogowie to wcale nie są bogowie, tak? Tylko, Tylko przybysze gdzieś tam z kosmosem. Z innej no mówię, to taki deniken. No. Można polecić jako lekturę wstępną. Wspomnienia z przyszłości. Myślisz, że ten? Są audiobooki? Oj, nie wiem. Bo ja ostatnio tak czytam książki. No, <gryw> czytam książki. <gryw> czytam audiobooki. To chyba tyle z takich rzeczy, co tam się ciekawego nam przewinęło. U nas zbliża się odcinek o grze Thunderbolt Apache Leader. Którą, o której także będę musiał samo powiedzieć, bo Ola jak zwykle bojkotuje <gry>, gry jednoosobowe w szczególności wojenne gry jednoosobowe Jak to są samoloty, nie? to jeszcze trochę ale. tak, bo to tak z pracy trochę o, zagadka, gdzie pracuje Ola? Hm. i jest to też trochę związane z tym, co teraz chcesz pewnie powiedzieć, chcesz to powiedzieć teraz? że z kolei ja w wolnych chwilach też maluję sobie matę do gry Wings of Glory bo mógłbym kupić za 150 zł w Rebelu oryginalną mapę na takim chyba neoprenie, ale równie dobrze stwierdziłem, że zobaczę, jaki to jestem zdolny zdolny i, i sobie maluję. Tak myślę, że tą drugą matę, która już mi wyjdzie, mam nadzieję, jak będę malował, to zrobimy taki timelapse, jak ona powstaje. Ta pierwsza już się tam kończy, ale no, powiedzmy, mo można było parę rzeczy zrobić lepiej, ale już chcę to dokończyć. Także to tyle u nas... I wystarczy tego przygrywnika, który i tak wyszedł zaskakująco długi. Chociaż może to nikogo już nie zaskakuje. <śmiech> no i przestań na pewno ktoś by nas wsparł na Patronite. Tak, myślę, że ta osoba, która już raczyła dwa razy, podejrzewam, że to była ta sama osoba, która dwa razy już napisała, że nasze audycje ogólnoplanszówkowe to są takie pierdu po erdu. Będzie, Będzie zachwycona, że, że powstał, powstała kolejna audycja, która nie jest o konkretnej grze. No właśnie, a tą audycją była "Grawarta Świeczki, Przegrywnik mówili dla Was i Paweł Kajak. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem. Hej. Oh